instytucja o nazwie Jugendamt. Rodzice nie będące obywatelami Niemiec, pracują prawa rodzicielskie. Zapisy tworzące Jugendamt pochodzą z 1939 roku. Powtarzam. Z 1939 roku. Horror Jugendamtów. Dzień dobry Państwu, Marcin Gal, wywiad dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Moimi gośćmi dzisiaj są Państwo Henrykowscy, którzy walczą z Jungendamtem o dzieci. I ci Państwo chcieli opowiedzieć swoją historię, a właściwie Pan Henrykowski chciał dopowiedzieć, tym razem razem jest z żoną. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Niech pan troszeczkę opowie, przypomni naszym słuchaczom swoją historię. I później pana żona niech opowie. Dobrze. No chciałem na początku powiedzieć tak jak na ostatnim razem. Byłem trochę zestresowany, ale w tym razie razem chcę powiedzieć trochę lepiej. Sytuacja wygląda niesamowicie. Jest Nadal dzieci przebywają w domu dziecka. Mimo, że żona mnie poinformowała, zabronili nam kontaktów oczywiście, ale żona w ostatnich tygodniach i po dzisiejszym dniu postanowiła nawet przyjść do mnie osobiście i żebym ją zapoznał z panem Marcinem, na co oczywiście ustałem, przed rozmową z żoną. Żona mnie informuje, że wczoraj w domu dziecka miała rozmowę z dziećmi, co sama zaraz opowie. i niestety ta sytuacja wygląda bardzo groźnie chciałem powiedzieć że chcę jak najszybciej opuścić kraj niemiecki niestety są i dobrzy ludzie źli. z tego względu, że mam tyle dowodów 24 świadków jak dotąd mam dowody, że dzieci uciekały z Jugendamtu z Grupy nawet bez butów co opowiadały natychmiastowo, płacząc mnie nie było w domu, wtedy byłem w pracy. Były inne osoby, były sąsiedzi i opowiadali straszne rzeczy. I teraz się nie będę bał to opowiedzieć, że byli te dzieciaki przez cały czas namawiane przez Jugendamt, Frau Kuta i Frau Reinert. Frau mając pod sobą prawą rękę Frau Reinert, Namawiała ją, co ona ma wykonywać. Teraz już to wiem. Prywatny dyrektor mi to wszystko powiedział. Kosztowało mi to dużo, ale nie pozwolę sobie na to, żeby to nie wyszło na jaw. A więc te wszystkie nagrania, co mam, tak, tak, tak. tak. Jest 287 nagrań do tej pory. Tak jak mi policja powiedziała dwa lata temu, tak powtarzam do tej pory, tak. że te wszystkie nagrania wyjdą na jaw i chcę. Żeby w końcu w tych Niemczech zrobili porządek z Jugendamtem. Bo nie tylko w Kasprowrauchse, przez ten miesiąc jeden dowiedziałem się, że to w każdym mieście jest tylko ta sama sytuacja. Jugendamt skróca żonę z mężem, po czym namawia żonę, żeby odebrać mężowi prawa. Jak to już zrobili. Odbierałem po tym zronie te dzieci i tak to leci. Niestety i to jest wszystko do sprawdzenia. Tak samo jak jest do sprawdzenia nie tylko moja trójka dzieci, ale pozostałe dzieci tak, z grupy, ze szkoły i tam obojętnej, które miały tylko połączenia z Jugendamtem. Ponieważ mój prywatny detektyw, to co on mi puszcza to co na własne uszy potem słyszę, te zdjęcia co mi pokazuje, Musi uciekać Niemiec Ponieważ są tak samo kamery, wiadomo Że oni dojdą do tego Tak samo jak mnie straszą morderstwem Tak samo i jego mogą straszyć O tym co on się dowiaduje Niestety Automatycznie tego danego dnia mi mówi, że on nawet nie, nie chce tych całości pieniędzy On chce jak najszybciej opuścić ten kraj i tu więcej nie wróci bo to jest tragedia mówi, że Niemcy przechodzą obok z grupy na ulicy tam je, gdzie mnie nawet widzi, że ja ten też jeżdżę bo jego niestety nie wiedzą kim on jest i zaobserwował, że ci ludzie słyszą ten płacz tych dzieci co oni z nimi tam wyprawiają i tak dalej a najlepszą bajkę mi opowiedział jest co Henrykowski? Tak, rzeczywiście, obok, zaraz dom dosłownie obliczał 12 metrów 12 kroków sędzia główny, Kastro Brauchser który postanawia takie decyzje że twoje dziecko posłane z głównej policji do niego, żeby natychmiast pozostało u ojca do rozprawy przy świadkach co robisz? Jedziesz z tym dzieckiem i z tym świadkiem do sędziego, a sędzia blokuje wszystko, dziecko ucieka od niego krzycząc na korytarzu jeszcze do sędziego, że jest taką samą mordercą jak on i tato szybko uciekamy na policję dziecko się udaje, wyskakuje na ulicę zatrzymując auto z piskiem opon prosząc, żeby kierowca go zawies. kierowca wiadomo, w tej sytuacji bierze i je, jeszcze nie do latującego do auta zabiera na policję. Co ciekawego, do policji była minuta 10 sekund, może minuta 20 sekund, wchodzimy na policję, policja już mówi, że oni są zablokowani, chcą nas rozłączyć ze synem, ale syn rozbiera się, siedmioletnie dziecko i pokazuje sińce i to i tamto. Niestety, ja mówię, że niestety muszę w tym momencie zadzwonić do adwokata. Policja rozmawia z moją adwokatką i oświadcza, że oni są wszyscy zablokowani. Co tu jest grane, ludzie? Jedna policja posyła dziecko, że ma zostać natychmiast w domu, bo tak powiedziało w klinice i na to są dowody. A Druga policja jest zablokowana przez sędziego. Jakie to są prawa w ogóle tutaj? A sędzia mówi trzykrotnie przed tym, jeśli dziecko powie, że chce iść do ojca, to idzie do ojca. Obaj co się by nie stało. A teraz go blokują. Teraz nagle żona dostaje oczów, co mówiłem przed. Mówiłem cztery lata temu, 3 lata temu, dwa lata temu. Walczyłem z namten, nawet, żeby dzieci mogły iść do lekarza ludzie, ratowałem dzieci ze słuchem, żeby dziś, na dzień dzisiejszy dobrze czytały, pisały i uczyły się, żeby miały przyszłość. A Jürgen Amt nadal zabija moje dzieci. To jest niemożliwe, to jest niemożliwe w Niemczech, żeby to była moja jedna sprawa. Tu u mnie na biurku z prawej strony leżą następnych akt tysiące, co ludzie do mnie dzwonią, piszą, i chcą zgłosić się do Marcina o pomoc przeciwko Jugendamtowi. i to naprawdę musi wyjść natychmiastowo natychmiastowo to musi wyjść i musimy pomóc Marcinowi, żeby on dostał władzę żeby on coś mógł zrobić w naszym kierunku bo niestety oni tylko katują polskie dzieci dlaczego się nie złapią za Turków dam wam miliony przykładów to są proste przykłady Dlaczego oni przyjmują obcokrajowców, jeśli nie umią po niemiecku? Dają im pozwolenie i nagle mówią, że zabrania mu się po polsku mówić. Przecież jak to on musi się jakoś skontaktować? Przecież w sklepie tak samo on mówi po polsku i ten Niemiec słyszy do drugiego, żeby ten drugi mógł przetłumaczyć po niemiecku. Jak to jest, ludzie? To po co to Niemcy przyjmują tych obcokrajowców. Dlaczego do Turka tak się nie odezwią? Do Greka. Bo się ich boją. Niech to powiedzą. Otwarcie w telewizji. Kim oni są? Gdzie? Na dzieciach właśnie. Na dzieciach umią, potrafią. Torturować i zabijać. Jak dziecko mi mówi Tatoś, jakbyśmy nie wypili tego płynu, co nam dali przed Tobą, to byśmy nie weszli. Byśmy Cię nie widzieli. A przed specjalnie innym, bo jestem... Powiadamiany przez prywatnych adwokatów, przez różne osoby, przez detektywa, co mam mówić przed. I pytam się jugendantu, przepraszam. Dostały dzisiaj dzieci jakieś tabletki czy coś? Nie. A czy dostawali? Nie. Ale niestety bawię się z Sebastianem i dziecko się odbija. Odbija się szpitalem. Niestety. W tym momencie mówię do nich, Nikola właśnie to słyszy. I tak kombinuję, żeby mnie wyciągnąć na korytarz, niby się za, e, zabawia ze mną. Takie dzieci są sprytne, 6, 7, 8 latek. I mówi mi do ucha, tatuś, oni nam dali coś wypić. Takie i tak jest Jugendamt. Takie są domy dziecka tutaj. Ludzie Niemcy uczciwi pracują na 1200 euro miesięcznie. A oni płacą za moje jedno dziecko 5200 euro. To razem jest miesięcznie 15 tysięcy. Połowa Castro Brauch, już o tym wie. I przekręca się w łóżku i mówi, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To musi wyjść na jaw. A jedną jedyną osobą to jest pan Marcin Gal i wasza pomoc. O co ja proszę. Teraz przekazuję moją żonę. Czy to. Co powiedziałem, chociaż powiem trochę w sprawdzie, bo żono się rok czasu nie widziałem. Proszę bardzo. Dobrze. Witam wszystkich serdecznie. Ta cała sprawa rozpoczęła się dwa lata temu, kiedy odeszłam od mojego męża. Hmm? Zaczęły się całe problemy z Jugendamtem, zastraszanie, e, familie Hilfe i cała sytuacja była z, każ, z każdym dniem coraz gorsza. E, z tego co każdy wie, e, familia Hilfe ma przyznane Hilfe Plan na tak. pół roku, było przez praktycznie pół roku wszystko ok, gdy hilfę plan się kończył, zaczynali nowe problemy, wyszukiwali w rodzinie, żeby ten hilfę plan dalej przedłużać. A najgorsze się stało w ostatnim roku, w październiku, byłam z dziećmi w Elta Kinghouse przez cztery tygodnie, w trzecim tygodniu odwiedziła mnie pani z Jugendamt, gdzie mnie poinformowała, że jeżeli sama nie oddam dzieci do, jak to powiedziała, WON grupy to sami mi zabiorą, a jeżeli oni mi zabiorą dzieci, to znaczy, że dzieci nie odzyskam, dlatego podpisałam to sama 11 listopada, byłam dzieci zawiesz. Do połowy grudnia cały czas myślałam, że to jest WON grupa z psychologiczną pomocą dla dzieci, bo całe rozstanie z moim mężem było naprawdę ciężkie. Myślałam, że będą miały pomoc... W połowie grudnia okazało się, że to nie jest WOM-grupa, tylko jest jugendamt. Było mm. powiedziane, że dzieci będą tylko przez 3 tygodnie, potem normalnie będę mogła je odzyskać. 29 grudnia byłam e, u adwokata, który mnie poinformował, że mogę normalnie jechać i dzieci odebrać, ze względu, że mam e, przyznany Tak. I to ja decyduję, gdzie dzieci przebywają. Pojechałam z moim mężem do Menden, tam gdzie dzieci są. I tak jak, adwokat, tak jak adwokat powiedział, no i tam się okazało, że pani jeszcze dobrze nie wyszliśmy do budynku, już poinformowała Jugendamt Castro Prauxel, że e, jesteśmy po dzieci. No i od niby ta pani z Jugendamtu dzwoniła do, e, tutaj do sędziego naszego w, w Kastropie, no i zablokowali nas, że dzieci nie mogą wrócić. No i od tego czasu zdecydowałam, że prawa do dzieci, nie jako prawa, tylko dzieci powinny wrócić do ojca, jeżeli nie mogą wrócić do mnie. No ale na dzień dzisiejszy nadal jesteśmy blokowani z każdej strony i dzieci nie mogą wrócić. Wczoraj rozmawiając z dziećmi, normalnie rozmowa była zawsze po pół godziny do 45 minut. Wczoraj zostałam rozłączona z córką, ze względu, że powiedziała, że e, robią z nimi komisze zachy. Próbowałam jeszcze raz się połączyć, ale nikt nie odbierał. No i od wczoraj nie mam kontaktu, tak samo z moim najstarszym synem. Wczoraj byłam poinformowana, że dziecko nie chce ze mną rozmawiać. No i dzisiaj jest to samo, że dziecko nie chce ze mną rozmawiać, co jest nieprawdą, bo za każdym razem jak nie rozmawiał ze mną w środę, to rozmawiam ze mną w czwartek. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. A ja mam takie pytanie. Rozumiem, że tylko, że tylko Pani ma prawa rodzicielskie, tak? Tak, prawa rodzicielskie mamy obydwoje. Tylko A. ja mam jeszcze dodatkowo Aufenthaltsbesztymungsrecht, dwa Rozumiem. razy przyznany. No dobrze, to czyli... Ja że może Czyli prawo o decydowanie pobytu dziecko ma być Pani. Tylko Pani ma, tak? Pani, pani mąż nie ma? Y nie, mój mąż nie ma. Ja mam przyznany ten Aufenthaltsbesztymungsrecht. Hmm. z to I... Pani jakie kroki w ogóle podjęła razem z adwokatem w tej sprawie? U adwokata byłam dwa razy. Najpierw byłam u adwokata, którego mi poleciła pani z Hilfe. I adwokat powiedział, że muszę czekać na te sądowe good że mm. to powinno być załatwione w trzy miesiące. Mm. No ale w tym kierunku nie dzieje się do dnia dzisiejszego nic. E, ani frau Nolde, to jest ta a aftery nie dzwoniła, nie nic. temu powiedziałem, że... No tak, tu mąż właśnie mówi, że dzieci były przesłuchiwane niby były przesłuchiwane trzy tygodnie tak. temu, a do nas nikt nie dzwonił. Teraz zmieniłam adwokata, no i adwokat e, pisał list do sądu i pisał do Jugendamtu o natychmiastowe wydanie dzieci. Ze względu na podstawie tego, że ja mam Aufenthaltsbestemungsrecht i ja decyduję. Aufenthaltsbestemungsrecht nie został mi zabrany przez Jugendamt. Dobrze, a ojcu? Nie. E, ojcu, nie, no prawa rodzicielskie mamy obydwoje. Aha, e, te jak Bo... to jest po niemiecku, mamy obydwoje, tylko ja mam przyznane które ja miałam to przyznane w momencie, kiedy my się rozchodziliśmy, żeby dzieci mogły u mnie zamieszkać. Rozumiem. Tylko że mnie interesuje coś takiego. Ja tą sprawę dłuższy czas monitoruję. I tutaj wiem, że państwo wzajemnie walczyli o dzieci. Znaczy powiem tak, mieliście konflikt, konflikt między sobą, tak? Czy ten konflikt został? No, mieliśmy konflikt między sobą, ale to na, tym, na tej podstawie hmm. między sobą. To była wojna między moim mężem a Jugendamtem, bo Jugendamt zabraniał mi tego, żebym ja wysyłała, żeby w ten sposób, żebym ja zapomniał całkowitego kontaktu z dziećmi, ojca z dziećmi. To tylko na tej podstawie był konflikt między nami. Poza Jugendamtem ja pozwalałam się spotykać z dziećmi. Dzieci były codziennie u ojca, czy WNND, czy hmm. na tak to były u ojca. Hmm. Ale rozumiem, że ten problem jest rozwiązany i teraz Państwo walczycie razem, tak? Tak, no teraz walczymy no nie mamy innego wyjścia. Między nami nie było większych kłótni. To tylko jakie kłótnie były, to były właśnie o to, że Jugend mi zabraniał i odgrażał się tym, że jeżeli ja będę pozwalać na kontakt ojca z dziećmi, to mi te dzieci zabiorą. To ja proponuję, żeby po prostu dalej walczyć razem z adwokatami. Jeżeli adwokat nie widzi żadnej koncepcji, to po prostu zmienić. I wziąć takiego adwokata, który będzie widział. Tutaj. E... No i ja dlatego zmieniłam adwokata. Hmm? I adwokat we wtorek wysyłał. we wtorek, lub w poniedziałek. we wtorek. wysyłał dokumenty do sądu i wysyłał do Jugendamtu. że ja chcę natychmiastowo zabrać dzieci. Tak. No ale do dzisiejszego dnia nie ma odpowiedzi. Ta sprawa jest do wygrania, ale tutaj po prostu musimy liczyć na dobrą strategię adwokata. E, dlatego, jeżeli mamy tutaj adwokata takiego, który tak naprawdę nie robi nic, albo udaje, że coś robi, to, to to nie jest partner do walki o dzieci. No dlatego ja zmieniłam adwokata, no bo miałam adwokatkę, którą mi poleciła pani z, z familie Hinfe. Mhm. Stwierdziła, że to jest bardzo dobry adwokat. Nie powiem, dwie pierwsze rozprawy ok, były po mojej e, stronie, ale no teraz na no, dzień dzisiejszy, co chodzi do dzieci, po prostu wycofała się. Po prostu zostawiła i kazała czekać na good after. no ale good-achten no nie będę czekać rok lub półtora jak Pani Noldy będzie gotowa z tym wszystkim, bo za półtora no to roku to dzieci co w nich będzie. Oczywiście. Ja proponuję postawić wniosek do sądu o natychmiastowy zwrot dzieci, dzieci do domu. Okej, okay. ale to ja już zastosowałam w... Właśnie mój adwokat pisał, że jeżeli, bo e, pani z Jugendamtu powiedziała, że nie mogą mi wydać dzieci, to jeżeli nie mogą mi wydać, nie wiem pod jakim pozorem nie mogą mi wydać mm -hmm. dzieci, to niech wydadzą te dzieci ojcu. Dlatego mój adwokat to pisał do sądu i do Jugendamtu. Tylko do dzisiejszego dnia nie mamy odpowiedzi. No to już pani mówi, jaki jest tutaj problem. Problem jest taki, że taki wniosek musi postawić ojciec dzieci, i ojciec. dopiero tak, i dopiero później. I dopiero... I sędzie mu powiedział, że musi czekać na te kutasze, i dopiero to może być gotowe do pół roku, i po rozprawie dopiero możemy dzieci odzyskać. To jest bzdura. I dopiero później może postawić się pani wniosek, że pani się z tym zgadza, czyli że nie będzie pani robiła żadnych problemów, żeby po prostu dzieci trafiły do ojca. No ja nie będę Niedaleko siebie, więc jeżeli, jeżeli dzieci będą mieszkać u ojca, to ja się będę z nimi widywać. Tak samo jak były u mnie, widywały się z ojcem, z tym nie ma problemu. Tak, to tak, tak jak podkreśliłem, ja proponuję postawić wniosek do sądu i, i e, cisnąć adwokata, że, że ma tą sprawę przyspieszyć. No tylko tak, no adwokaci, tak, tutaj mój mąż, dzisiaj był, ja we wtorek. No ale oni cały czas, sędzia się zastawia tym, że my musimy czekać na te butwach No to może Pani zaproponować neutralnego psychologa butatera, który, który zrobi to szybciej. A my takiego mamy. Aha, no to mnie cieszy. Także, także... Także nie byłby problem, ale mówię, tutaj sędzia sobie mówi swoje, my robimy te swoje. Adwokat musi postawić wniosek do sądu. Okej. Okay. I... On że nie postawi, bo i tak mówi. No ja jeszcze będę jutro. No to jeżeli tak jak Pani, to już jest za późno, jutro będę rozmawiać ze swoim adwokatem, żeby natychmiastowo jeszcze raz wniosek wystąpił do sądu. No i tak jak pan przed chwilą powiedział, o ten prywatny psycholog, który może też wystawić Gut jeżeli tutaj, tak jak Pan powiedział, że adwokat nie postawi, bo sędzia tak tak zrobi co jednego, to ja je proponuję adwokata zmienić. Bo adwokat no, to musi... Właśnie jest ze strony mojego męża ten adwokat, który właśnie czeka na decyzję mm. sądu. Ja akurat mój adwokat walczy, ja zmieniłam adwokata jakieś trzy tygodnie temu, On do sądu wysłał bodajże czwarty czy piąty list, nie? Także cały czas walczy o to, żeby jak, naj, jak najszybciej te dzieci wróciły, ale, no tak jak mówię, nie ma do dnia dzisiejszego odpowiedzi. Sędzia cały czas e, stoi przy tym, że muszą być te good acting fantasy. No to proszę postawić wniosek, że wy też macie naturalnego kuratera, który to zrobi szybciej. Okej, okay, to ja już będę się właśnie, będę rozmawiać ze swoim adwokatem i nim to przekaże, niech wystąpi z tym wnioskiem do sądu. Oczywiście, czy chciałby pani coś dodać jeszcze od ciebie? No raczej nic, no, jedyne to, że no, to jest nie fair co nam robi, jest wszystko robi. Yy... W moim przypadku akurat nie mogę powiedzieć o innych przypadkach, ale w moim to był szantaż, że jeżeli tego nie zrobię to będzie tak, a w rzeczywistości no by nie mieli powodów żeby mi zabrać dzieci, no bo w domu dzieci miały wszystko pod dostatkiem. Hmm. Także... Na tym momencie mnie zaszantażowali, na dzień dzisiejszy wiem, że zrobiłam błąd, ale no teraz trzeba walczyć, żeby te dzieci wróciły jak najszybciej do domu. Oczywiście. To ja Pani dziękuję za rozmowę i bym prosił Pana raz. jeszcze dobranocz. Ja chciałem tylko dodać tak. pani Marcinie, że jest taka sytuacja, że tak jak ona powiedziała, ja jestem dzień w dzień u adwokata, mm. I nawet napisałem pismo, żeby wystosował, dałem mu już w poniedziałek, tak. żeby wystosował antrak na zezwolenie dzieci do mnie do domu, ponieważ dzieci już trzy tygodnie temu, co na, e, rozmowę mam nagraną nawet, mhm. co mi policja każe wszystko nagrywać, bo policja mnie informuje, że tu jest kamuflaż, że tu jest... I oni chcą to usunąć, a policja nie ma większych praw. Tak samo jak sędzia blokuje policję, dziecko płacze, wyzywa na policji, tak. mówi straszne słowa, co policji się nie podoba, że ten hmm. sędzia tego nie słyszy, nie wie, a tym bardziej, że ma sińce i pokazuje, je. i chce zostać ojcem, bo ojciec ma do niego prawa i jest starszy facet, nie jak dziecko, rozmawia z policją moja adwokatka, przez pół godziny, ludzie, co tu się dzieje? Dziecko, płacze potem pół godziny i słyszę to za drzwiami, płacze z policjantką. To, to jest 2012 rok, że on ma onite, to znaczy, że on może zniszczyć każdego człowieka na świecie, takie sędzia? On zniszczył moje dziecko, on psychikę mu wybił. W tym momencie, jak dziecko od niego, od niego ucieka z gabinetu, ludzie, kochani, hmm. on mu zepsuł psychikę, bo policja mu go naprawiła, on on jadąc pół godziny do tego sędziego on w aucie. Było nowo narodzone dziecko, on się cieszył. Nareszcie tatyś razem, nareszcie bez kłopotów, nareszcie będę mógł odżyć. Odżył. Rozumiem, czy chciał Pan coś jeszcze? Wypadając z gabinetu yy, yy, sędziego i yy, yy, sędzia słyszy to co mówi Tatuś uciekamy na policję, to są tacy sami mordercy jak Nie będę dokończał. Mm. Czy chciałby... Koniec, yy. Chciałby Pan jeszcze coś dodać? Wszystkim. Tym bardziej, że jeśli była policja zablokowana i to dziecko się tam znajdowało ze mną przeszło godzinę Tak no to przecież to jest gdzieś zarotowane, on tego nie może zatuszować, a tych 24 świadków, mm. przecież on wszystkich nie zabije ten jugę nam, że mnie nastraszają. Ja, ja na dowody pokazałem, to jest już w prokuraturze, policja do prokuratury to posyła. Mm. A adwokat, że on ściągnie za 12,50 euro jakieś pismo z policji, to ja muszę zapłacić 200 euro. Ludzie, na, na, na... Gdzie my, gdzie my żyjemy? To są dzieci. To nie jest bydło. I to nie są przepisy z tysiąc, od tak jak ostatnio czytam na, na e-mailach, na... E, w internecie. Rok 1939. Nie mają III Rzeszy, ludzie, to oni czytają, oni o tym wiedzą, cały świat o tym wie. I jak oni dali mogą tak... dysponować w takim... Czymś. Ja sam, jakby mi dali pozwolenie, to jest jeszcze w ciągu trzech godzin w wszystkie mówię anty, bo wszędzie jest to samo. Ja już to sprawdzałem. To nie tylko ja, na pewno jest tysiące takich ludzi, co to sprawdza. I w końcu trzeba i pozwolić panie Marcinie, panu, my wszyscy jakoś wgrać się do kupy. Żeby to w końcu wyszło, żeby Pan miał upoważnienie do takich rzeczy. Ktoś musi mieć w końcu. Żeby Pan mógł zacząć w końcu działać. Żeby Panu pomogli, i na to muszą być jakieś środki dla Pana. I o to będę walczył cały czas. Teraz będę siedział i pisał pisma i do Parlamentu Europejskiego to jest pierwsza sprawa. Tak. I to. Zakreślę o policji, że nie mają tych gazetów, nakreślę o panu Marcinie Galu, że w końcu jednemu człowiekowi, żeby dali te pozwolenie nie tak jak mnie, szaremu człowiekowi, który całe życie poświęcił dla tych dzieci. I mam tylu świadków, sąsiedzi, wszyscy sąsiedzi podpisali się. Przecież ten sędzia to już widział półtora roku temu. On szkoły to on już nie pamięta jak on chodzi do szkoły, ale z praktyki to przecież on ma tą praktykę, on wie co on robi, jaką decyzję. On popełnił błąd. I za ten błąd on chce teraz katować dzieci tabletkami. Chce, żeby pamięć. Oni to przesuwają specjalnie. Bo myślą, żeby dzieci y, y, straciły pamięć, żeby dzieci... Stniszczy, żeby dzieci już nie mogły nic powiedzieć. Ludzie, te dzieci już powiedziały w Polsce wystarczająco. Nagrały się wystarczająco. Powiedziały, policji, dziecko tu policji w moim mieszkaniu przy sąsiadce, mówi. Sąsiadka wyskakuje z mojego domu, bo mówi, nie idzie tego słuchać. Policja przez trzy godziny słuch. Y, Dzwoni do Jugendamtów, bo to jest niedziela, jest ciężko. Dostaje głównego z Amtu i, i mówi, że na, na następny dzień, o godzinie 9 musi ze mną termin zrobić u pani Kuta. Jem musi być, bo Herrykowski będzie. I osobiście pa, ten główny z Jugendamtów zadzwonił po pół godziny, ta policja czeka na ten telefon, bo musi mieć potwierdzenie, że on ze mną rozmawiał i ten termin będzie na następny dzień o godzinie dziewiątej. Co następuje? Widzę, widzi policja jak dzieci przychodzą i kładą mi się na szyję i my chcemy u Ciebie być. Dlaczego ten Jugendamt am je kradnie? Zamyka w swoich zakładach yy, pobierając pieniądze. 5200, przez tu każdego Niemca szlak trafił. Ludzie. Przecież jak tak może być, ale oni to robią tylko na nas, na Polakach. Dlaczego? Bo to jest najłatwiej. Wziąć, przyjąć go, a potem postąpić tak, jak oni postępują. To jest prosta sprawa, prosta taktyka. Nigdzie, my nigdzie nie pójdziemy, bo nas nikt nie wysłucha. Rozumiem. No, że to jest pomyłka, bo wysłuchają moich dzieci, bo moje dzieci nie są głupie. I kazały się przy świadkach nagrać, tatuś, nagrywać to. Sędzia mówią wyraźnie, sędzia kłamie. Myśmy mu powiedzieli, że chcemy iść do ciebie. Teraz to był tydzień przed porwaniem dzieci przez, przez Jugena. I na to są świadkowie, kty, świadkowie, którzy są i słyszą to, że ja dzieci nie namawiam. One same mówią. Przecież zresztą jak dzieci uciekają, to mnie ja, ja tak samo w domu nie ma. Są inne osoby i dzwonią do mnie i mnie wzywają do domu natychmiast, bo dzieci znowu uciekły. Tak było dzień w dzień. Jugendamt nimi rządzi. Po, y, zrobili te takie z grupy po to, żeby te dzieci tam katować, żeby te dzieci namawiać, żeby one nic nie mówiły. One mają tak skakać, jak oni mówią. Oni narzucają im. Nie powiem co, bo każdy wie. Tak jak było. Tak jak było. Jak przegrali tą wojnę straszną. Nie robią to nadal. Oni no po prostu sobie szkolą przyszłych. Nie chcę dalej powiedzieć. Bo z tego co się dowiedziałem, to Jugend Ana mówił naziste. Teraz się dowiaduję, bo to wszystko właśnie wyjdzie na jaw i to chcę w sądzie powiedzieć prosto w oczy niemieckim obywatelom, nieuczciwym, bo to jest nieuczciwy sędzia, który mówi trzykrotnie w sądzie na rozstawie. Jeśli dziecko powie, że do ojca, to do ojca, on to mówi przy siedmiu osobach w klinice, a ja jestem wyrzucony z tej kliniki, bo dziecko tak powiedziało, bo chcesz do ojca? No ludzie. Gdzie my żyjemy? Bo Frau Lajna, yy, prawa Ryka, Frau Kuty z Juga nam tu powiedziała, nawet nie po niemiecku, jak dziecko powiedziało, że chce iść do ojca, ona w tym momencie mówi po angielsku. Never! Ludzie, gdzie my jesteśmy? ordynatorka, psycholog patrzy, co się dzieje, wyciąga handy, torba i spada. Podaje handy ordynatorce, że ona ma zadzwonić. Do Jungenampy to dziecko nie może dostać ojciec. Dlaczego? Teraz wam powiem. Bo te dziecko, jakby było teraz u mnie, to wszystko by wyszło na jak proste i zwięzowato. A tak od tego momentu, oni półtora roku te dziecko męczą kabletkami i wszystkim zamykają, żeby ino nie miał do niego dostępu. Te dziecko już to powiedziało w Polsce, te dziecko już to się nagrało. Powiedziało wystarczająco, nie tylko one. Bo... Siostra i brat następny tak samo powtarza to i mówił to w przedszkolu, to w przedszkolu mi mówi tato, jak powiedziałem, to powiedziała mi Frau Schmidt, half it i klappe! To jest odpowiedź do dziecka i to są, no ludzie, przecież to są kpiny, to są żarty jakieś, nie wiadomo czy naprawdę te Niemcy są, bo są uczciwi Niemcy nie widzą tego, co robią Jugendamty z ich obywatelstwem. Oni niszczą te Niemcy, zniszczyli już wystarczająco, wzbogacają się, otwierają nowe ośrodki. Jak ja jestem informowany, Jugendamt porywa dziennie 70 dzieci, porywa, bo oni, nie, nie mogą oni od razu tych dzieci zabrać, oni te dzieci muszą znać, a oni przez te lata, 4 lata, nie znają moich dzieci, oni nawet ich yy, dobrze na oczy nie widzieli, a decydują yy, o nich przez jakieś GDC, tak jak się dowiaduje nawet w Szczeci Rzeszy. No ludzie, przecież to, trzeba z tym skończyć, a przede wszystkim, jak moje dziecko umie po polsku i po niemiecku, chcę na te dowody, mam nagrania, co nawet... Mówią do mnie, że te dzieci są super, te dzieci super się uczą i super rozmawiają po niemiecku. Ale i po polsku też. A zabrania się? Jakim prawem? Jakim prawem? Te dziecko nawet jak ja po polsku powiem, to on odpowie po niemiecku. I dlaczego się to zabrania? Albo ja powiem po niemiecku, a on mi odpowie po polsku. I ja mam takie prawo. Nikt mi tego prawa nie odbierze, To jest moje dziecko, to jest moja krew. Niech oni sobie narowili dzieci i niech sobie tak wychowują, ale ja sobie nie pozwolę na to. Ja dziecka nigdy nie byłem, nie katowałem i nie zrobię tego w życiu. A po drugie mam dowody na to, dlatego sąsiedzi podpisują, bo u mnie przysiadują dziennie może z dziesięciu dzieci, ośmiu dzieci. I daję tym dzieciom wszystkim porówno, nie tylko swoim i sąsiedzi to widzą przez tyle lat. Przez 8 lat ci sąsiedzi to widzą. No, przesada, może przez siedem, bo kryz zaczął chodzić w moje urodziny, mówiąc szczerze. Ale ludzie, przecież to, to, to jest pierwszy raz wymawia słowo tata w moje urodziny. Ludzie, to, to, jest, to jest masakra, to jest masakra, co oni robią ze mną. Bo ona przyszła do mnie do domu, z nam tu pierwszy raz, bo nazista ją jakiś posłał. Że to się straszne rzeczy dzieją. Jak te dzieci nie były na dworze ze mną i co siedzi widzieli i się bawili i, i jakie rzeczy, ja mówię. No takie i takie, bo państwo się kłócą. No już szukali dziury w całym. Jak ja mówię, tu nic takiego nie ma, to ona wtedy mówi, ja mówię jedynie, że to inne sprawy. A ona nagle mówi, że moja żona może się... Dupić z pięcioma naraz, przepraszam za ten wyraz, ale ona tak mówi po niemiecku do mnie. Ja w tym momencie mówię, wypraszam sobie taki mowy u mnie w domu i proszę opuścić mi dom. U mnie na schodach, przy drzwiach obraca się jeszcze i mówi, ja i tak panu zabiorę te dzieci. No to jak to jest? I od tego momentu się mści na mnie? To niesamowite. Ja... Idę, ja mam prawo do dzieci. Jeszcze nie było... Jugend, nam to idę do... Bo dzieci, że ja nie mam prawa. Ja nie mam prawa dziecka wybrać. Nie wyobrażam sobie. A jeszcze jedna rzecz, Tak, tak wam powiem. Co teraz wyszło ja, bo dopiero dostałem... Poszedłem do sądu i tego listu nigdy w życiu nie miałem w rękach. Dostaję i czytam co Jugend, a na mnie pisze. I teraz już wiem, bo jestem kontrolowany sześciokrotnie przez policję zatrzymywany z dziećmi, jak nie zawodnę do przedszkola jak je odboże Nawet raz, że oni stoją w ulicy i czekają na mnie. Zatrzymują mnie za każdym razem. Kontrolują dzieci, czy basy zamknięte, a kontrolują mnie, pod wpływem jadą za mną, albo automatycznie mnie zatrzymują, podjeżdżają mi pod przód, zatrzymują mnie bezpośrednio, wyskakują, patrzą, czy dzieci są zapięte. Pływę alkoholu robią. Tylko raz, jeden jedyny, opowiem wam jedną rzecz, podjeżdżam z dziećmi do przedszkole, oddaję dzieci i wychodzę, idę do auta, a oni mnie wtedy pakują. Do swojego auta policyjnego, moje auto zostaje przy przedszkolu i zawożą mnie na policję. Na policji widzę kolegę, i daję mu kluczyki, mówię, bo nie będę Bóg tam do auta, bo ja nie mam nic. Oni mnie tak wzięli spod przeszkola, żeby mi przywiózł auto. Nie, I ja mu to wynagrodzę, żeby znalazł drugiego kierowcy i tego. Siedzę dwie godziny, bo mi już mówi policjant że to długo będzie trwało. Specjalne nawet na narkotyki, bo Jukre nam pisze na mnie, że ja nawet narkomanem jestem. Robią mi te badania. I co wynika po tych dwóch godzinach? Policjan sam osobiście mi rękę podaje mi gratuluje i mówi, że to muszę wyciągnąć. Ale nie mówi mi, kto mnie to zgłosił. Teraz się dowiaduje, że to Jugendamt nie zgłasza. Ludzie, do, do czego to doprowadza. Teraz sześć i jeszcze po tym, to było 5, za piątym razem, szóstym razem mnie kontrolują, jadą za mną przez kilometr. Pod sam dom. Ja jeszcze z auta nie zdążyłem wyjść, jedną nogą, to już policjantka otwierała z tyłu drzwi od dzieci i sprawdzała, czy są za pięci Sprawdzałem już krótko na kolon i mówią, że to już jest koniec. Że już, bo ja mówię, to jest szósty raz w ciągu dwóch miesięcy, co, co wy ze mnie robicie. Czy ja to jestem? Przecież mnie tu ludzie znają widzą. Nawet pod dom mi się w taki sposób. Nie jestem żadnym kryminalistą. I kto to robi? Nie powiedzieli mi. A teraz w liście, dopiero list. Po dłuższej kłótni w sądzie. W końcu mi wydaje. I tam w tym liście pisze właśnie. Nawet adwokat mój tego listu mi nie dał. Ani nie poinformował mnie, że taka rzecz jest, że Jugendamt am zgłasza mnie, na, że ja jestem narkomanem. Alkoholikiem. Jak sędzia sam osobiście dwa lata temu, co się dowaduje, mówi prywatny detektyw, ściąga sam, ode mnie od lekarza, bo ja chodzę co trzy miesiące, co cztery, co dwa, różnie, na wszystko, na alkohol, na tabletki, na wszystko idę, na krew. I co się okazuje? że nie ma nic Henrykowski, nie, nie może być alkoholikiem, bo lekarz nawet to pisze osobiście, co teraz mnie informuje lekarz, bo jak detektyw ucieka z tych Niemiec, bo powiedział więcej, to już granic nie przekroczy, ja się decyduję iść do lekarza i wypytuję go. Lekarz wiadomo, że nie może mi powiedzieć takich rzeczy, ale mówi tak, że tak było, że dwa lata temu ściągnął już, rok temu ściągnął już. No to ten sędzia wie, że nie jestem alkoholikiem, że nie ma tak. Dlaczego oni tak postępują? Przecież to wszystko idzie udowodnić. Idzie udowodnić telefony, jak mnie blokują z pracą. Ja idę do jugendamty i mówię, że chcę uczciwie zarobić na dzieci i żeby mi pozwolili w końcu. Mówię, ludzie, którzy mnie znają, mnie błagają, czekają po pół roku, żebym im coś zrobił. Chcę uczciwie w końcu iść i pracować. Uczciwie jak uczciwie, ale normalnie iść i pracować. Na co mnie nie pozna... Za pięć minut dostaję telefon. Za pięć minut bo wyjściu z jugendamtu. Że nie mogę iść do pracy. Bo mnie czeka straszny los. Ludzie. po drugiej w nocy telefon, że mnie zabiją, jak to wszystko wyjdzie na jazd. Do czego to doprowadzę? Skąd mają mój ending numer? No ma, Jugendamt. Owszem, bo nie wierzę, że ktoś ze z moich znajomych mógłby takie coś zrobić. Nie zastraszają na internecie, na co dowody kaw... policja sama sobie bierze. Przecież policja to jest na to. Informują mnie, co ja mam robić, żeby to wyszło na ja w końcu. Bo tyle lat niszczenia dzieci, dlatego ja to robię dla tych dzieci. Nie tylko swoich, bo teraz bronię wszystkich dzieci. Wszystkie dzieci. Tak, tak to musi wyjść na jaw i nie popuszczę. I jutro będę chciał puścić chociaż jedno nagranie albo dwa. W skrócie tylko. Ja, ja się przygotuję. Puszczę w skrócie, jak to jest? Jak to jest? Przecież ja nie namawiam dzieci na takiej nigdy bym w życiu sobie te, tego nie pozwoliłbym sobie na takie coś zawsze dzieciom powtarzałem jak już dzieci normalnie rozmawiały jak je ja tego nauczyły. powtarzałem, nikt nie wolno kłamać kłamstwo ma krótkie nóżki i zawsze wyjdzie na jaw a Jógen z nimi robi co chce namawia na różne takie rzeczy, że to się w głowie nie mieści. i chcę z tym skończyć i przede wszystkim Chcę napisać list, że jeśli mnie zlikwidują, jutro oddaję to adwokatowi, to na moje konto dzieci ma wpłynąć z nam to 10 milionów euro. Mnie to nie interesuje. Bo ja listy już oddałem, policja zresztą sama sobie wzięła z komputerów, że mnie zastraszają morderstwem. Co jest najgorszą rzeczą, co może być nawet mój telefon za darmo dałem z kartą że sprawdzają to. To już jest w prokuraturze. Ja nie wiem, na co ten sędzia jeszcze liczy. On nie ma wyjścia z sytuacji. Tym bardziej, że postępuję z moim dzieckiem tak, jak potąpił. On go zniszczył. On mówi do mnie w oczy i do innych, że dziecko jak powie do pana, to do pana. A, el, a co robi? Jugendamt przy siedmiu ludziach ma prawo... Zabrać moje dziecko, co ta osoba pluje mojemu dziecku w, w, w buzie? I to wiemy y moja córka i mój drugi syn? Ludzie. Przecież te dzieci z tego nie wyjdą nigdy. Tą tragedię, co te dzieci przeszły, to jest masakra. Żeby dziecko porywać z z grupy i namawiać, że co on jutro ma sędziemu powiedzieć. Że ma okłamać sędziego. Ale ten sędzia dobrze wie. Dlaczego ten sędzia nie nagrywa tego? Dlaczego ten sędzia pisze, że mój najmłodszy syn, mój najmłodszy syn mówił cały czas prawdę? On był najciszy, a powiedział cały czas prawdę, nigdy nie skłonął. A sędzia pisze, że on tylko powiedział, że on ma daleko do szkoły. To co on mu zapytania dawał? To po co on go w ogóle przeprytywał, ten sędzia? Ten sędzia naprawdę nie miał szkoły, bo praktykę ma. Ale w kłamaniu, tak jak moje dzieci wszystkie powtarzają. Sędzia kłamie, jeśli dziecko mi to mówi, a mówi to jeszcze do świadków innych, słysząc, co ten sędzia napisał, co te dzieci mówiły. Bo niestety ktoś w końcu się złączył i temu dziecku to przeczytał, co sędzia pisze. To to dziecko zasło płakać. I powiedział, jak powiedziałam, że do tatusia chce iść. To sędzia kłamie, dlatego tak oni nas torturują Jürgenheim. Jak to może być? Ludzie. Gdzie my żyjemy? Ja nie wiem. Mam tego dosyć. Okej, okay, ja... W razie, czy odzyskam dzieci, czy nie. Ja będę... Niemcy wtedy starał się jak najszybciej opuścić. Mam dom gówniczy, który sam wyremontowałem. Mam pozwolenie na oddanie go komu chcę. I tak też postępię i nie chcę nikt nie słyszeć Niemiec. To jest koniec mojego zdania. Dzisiaj będąc, Dzień, dzień byłem u adwokata. dzień, dzień, chociaż pięć minut z nim rozmawiałem. On mi mówi na te nagrania co mało. On rozmawia z moimi dziećmi przy mnie, przy świadkach, przy opiekunce, przy dolmeczerce. Yy, czy świadka? Świadkowie sami do niego idą, do mojego adwokata, mówiąc mu, że Henrykowski wchodzi do jugendamtu, a ona mu pokazuje się że... k***** i je. Raus! Tak mu mówi, Raus, z biura. Henrykowski mówi, wczoraj była policja. I on to nie interesuje. Raus! Ludzie, my, to, śmiech, je, je, się nie umie śmiech, bo ja płaczę za dzieci, ale to jest, to jest nie do pomyślenia, to jest. to jest nie wypał na całym froncie. I ta Merkel. Ta Merkel, ona powinna tak samo odpowiedzieć za tych wszystkich uczciwych Niemców, co pracują w tej jugę ty. bo na tym się w najwięcej traci. A tu dałem taki prosty przykład. Pięć euro dwieście na dziecka, a to dziecko mi teraz mówi, co oni, to już najtańsze rzeczy, a jak chcemy już droższą gumę kupić, to już nie pozwalają. O czym my mówimy? Pięć tysięcy miesięcznie na dziecko, to one w złocie powinno chodzić, bo to co oni jedzą, to ja wiem. To mi nie muszą mówić, i ile zjadają. Dzieciaki. To każdy zresztą, nikomu nie trzeba podpowiadać, to każdy wie. Ale nie 5200, jak tu normalny pracownik, Niemczech, każdy to wie. To jest podstawowa 1000-1500 euro na miesiąc. Okej, okay, dziękuję panu. Dziękuję. Za rozmowę i, i my oczywiście będziemy to sprawę monitorować. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję.